Ala, bana! Baw, Wo baw. mi, Lubię mnie panie drogie Jak ta wiem, przed oczami nie masz obrazu Jedyne z oczami to głowie filmy! <mum> <I'm sorry. mum> Ma kruci, wszyscy z góry Ma kruci, wszyscy z góry Mamy taa Mamy Śpiewamy za... Na co nas waza Mówimy sobie za... Nie jestem syna godze. Do Samary to pyje i bez żytu łoże Niewiary godne nie do wiary Mamy to są czary podchę, Z Skiermany mi wystaje portfel Woo. Żartowałem to pieniądze Na czole nie mam czabry, mam na nodze Jordany, mam na sobie, roszę, ramnie noszę Wchodzę w jej jak w bambosze Potem popijam moje Palę sobie bobę. Wszystko to co robię jest fachowe to jest ulubiony ziomek, ulubiony ziomek, ulubiony ziomek Jestem pocie śmierdzę groszem Od ciebie kurwistocem, może nie proszę, jesteś aktorem Siedzi w swojej norze z makintoszem, zostałeś kabanosem Jak wychodziła z domu, byłeś osłę. ja siedzę z konchichotem, jestem indikadosem Tobie sprzedali koper, który wali mosem, na hali mary mąskiej, na hali mary mąskiej jest to, co będzie modne Młody G George Orwell z bongiem Ty latasz, być pany, bongiem Twoja klika, to pany i paziowie to pany i paziowie Numer Twoje flamy W trap, fonie mam, w nie Mamy to <grym> <grym> Mabym